To jest to gdzie każdy chce być Chce w nim być i chce wolnym żyć Weź teraz wyczaruj na legalu dobrobyt Prawo jest zjebane i sosza masz ten kit. Wiem co masz i ziomek To nie w sukcesach się za syf. Pamiętaj będziesz głupcem, mądry bym był Lepszy szedłem w z edukacji Potrzebowałem przed więcej wakacji Zasady władzy prowadzą do zagłady Na szczęście nie jest tutaj legalny karabin Nawet nie wiesz czy ciebie, by już się nie odpalił Zwalił, pograbił się, z kurwą zabawił Waje z sądu już kupują bilety na krety. Za twoje siano mają balety, skurwa, miód Z kurwami od zpołę i ty masz reguły. Chcesz pokaż mózgu i nadużywał się idź za mury. Ej koleżko, na heroina. Wiem, to nie mam brocha, Klasać się dziewczyna, Przed trzy oczy. Stań, bo możesz pomysł, tak to po święt zarabia. Ktoś pojeździ dobrze. Jeszcze może być gorzej, nie wiadomo co potem. Samobójcy, krew, szaleńcy z powrotem, praca. Ludzie kochają do domu wracać. Czoń, ty pacać i po baletach latać. Wiem, że powiesz mi. Sam sobie zatać, to nie kurwa. Pierdolony katera, Setki tysięcy gdzieś ludzi jest w z niczym do nicha mi podegnata Słońce nie świeci jak we wszystkich nadziejach Dobrych ludzi, bo przecież wielu jest takich Więcej jest wielu, co nie może bez padaki Szerpaki, afer i wstrząsów Wychodzisz na ulicę i dostajesz oczoplosu Wózki na poczówce i sprzedawcy wibratorów Ci co na afiszu i ci pozorów Rodziny z na samochodu, lowe lasy, fagasy ciche, kurwy nasze klasy. brudasycia sycia, myjące Mercedesy. Split na klatkach i na matka. Jest już 99,7 i komfi sąsiadka. Przy pałst, to pyta, które są w tych wypadkach. przyszły zagadka, ale to tylko gadka. Tak jak dziwka, ma tyle w głowie, ile i po matka Dobra, nie chce mi się już bierdolić więcej o tym. Dobra, nie chce mi się już bierdolić więcej o tym. Dobra, nie chce mi się już bierdolić więcej o tym. Więcej o tym.